Witam nas, kochani. Tematem tego zwiastowania, tego kazania jest werset zaczerpnięty z księgi Izajasza, rozdział 43, wiersz 19. Oto przyjęł rzecz nową, za chwilę go przeczytamy w całości. I ten przekaz dzisiejszy oparty jest na dość głębokiej i szerokiej wiedzy biblijnej. Wiem, że niektórzy już się zaczynają obawiać, że będzie jakieś kopanie teologiczne, nie nie o to chodzi, ale chodzi o to, że musimy znać Pisma Święte osobiście, jakiś większy entuzjazm wobec tej prawdy, tak? Musimy, powtórzę, znać Pisma Święte osobiście, ponieważ, ponieważ w nich objawiona jest, powiem o trzech rzeczach teraz, jest i więcej, ale teraz trzy rzeczy. Ponieważ w nich objawiona jest osoba, natura i wola Boże. Posłuchaj teraz uważnie. Nie znasz pisma, nie znasz osoby, natury, woli Boga. Możesz chodzić do kościoła pod jakąkolwiek nazwą. Możesz słuchać jakichkolwiek kazań czy muzyki. Jeśli osobiście nie znasz pism, Pisma Świętego to nie znasz ani osoby, ani natury, ani woli Bożej. Jeden z tak zwanych ojców Kościoła nazywany świętym, świętałgóstwem powiedział bez poznania Pisma nie ma poznania Chrystusa. I wiemy przecież, że my, którzy chodzimy do ewangelicznego Kościoła, niektórzy z nas od dzieciństwa znają Pisma Święte. Prawda, Wiemy, że Całe pismo przez Boga jest natchnione. natchnione. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. Jeśli jesteś wierzącym, odrodzonym uczniem Jezusa dłużej niż dwa lata. Są tutaj tacy? Całkiem sporo. Zadam Ci takie bardzo konkretne pytanie. Czy przeczytałeś już całe pismo? Czy masz za sobą lekturę całego pisma? Przecież przed chwilą cytowaliśmy z pamięci werset, który mówi całe pismo jest przez Boga natchnione. A zatem moje pytanie jest, czy przeczytałeś, przeczytałaś już całe pismo? Pismo w tym wydaniu, akurat które trzymam w ręku, ma dokładnie 1517 stron? Dwa lata to 730 Wiecie, w ciągu dwóch lat, czytając dwie strony dziennie. To jest dużo. Dwie strony dziennie możemy przeczytać całą Biblię. W dwa lata. Jeżeli chcesz w ciągu roku, to cztery strony. Dwie kartki. To tak dla zachęty. To przynajmniej nowy testament spróbujmy w najbliższym czasie w całości. Wiem, że są trudne fragmenty. Wiem, że są fragmenty, których do końca nie rozumiemy i sam osobiście zmagam się, kiedy czytam Sofoniasza, Hawakuka, Kuka, Gerusza. Nie wszystko jest dla mnie całkiem jasne i proste. Te opisy Ezekiela, długie wywody Jeremiasza, ale wiem, że Bóg może przez to słowo także i do mnie przemówić. I wiem, że jeżeli będę miał to słowo w sercu, to we właściwym czasie do święty to słowo użyję i ono zapracuje. Ono wyda prób, ono wyda pomoc. W dobie globalizacji i takiej super mega komunikacji w czasie błyskawicznej wymiany informacji o to przesłanie wiadomości z drugiego krańca ziemi zajmuje ułamki sekund. Słyszymy różne przesłania, możemy słyszeć różne przesłania, docierają do nas różne głosy. Jeździmy na konferencje, słuchamy w internecie, czytamy książki. I teraz pytanie, które z tych głosów są głosem Pana? Które z tych głosów są na pewno głosem naszego pasterza? I są na pewno dla nas na ten czas. I powiem tak, jeżeli znasz Pismo Święte, jeżeli trwasz w Słowie, to o wiele łatwiej i szybciej to rozpoznasz. Odrzucisz plewy i zjesz ziarno. Będziesz zdrowszy, zdrowszy, silniejszy, silniejszy. Wracam do myśli, oto czynię rzecz nową. Czytamy to właśnie w księdze proroka Izajasza, 4:319. 19. Czytamy ten werset w całości. Oto czynię rzecz nową. Już piłkuję. Czy o mnie nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowi. Kilka słów o samym Izajaszu, o jego księdze. Jest to najbardziej chrystocentryczny i mesjański prorok Starego Testamentu. W Jego Księdze znajdujemy najwięcej informacji na temat Mesjasza, czyli Chrystusa, okoliczności na przykład Jego narodzenia, Jego służby, Jego śmierci, Jego zwycięstwa. I zareszt żył mniej więcej 700 lat przed narodzeniem Chrystusa i pisał wtedy swoje poselstwo. Dzisiaj nie sposób przytoczyć wszystkich Jego chrystocentrycznych wersetów, ale... Kilka chciałbym. Wiersz, otoczenie rzecz nową, osadzony jest jak zawsze wszystko w kontekście. Musimy rozumieć kontekst, aby nie nadużywać tekstu i nie fantazjować. Bo gdy sobie wydźwigniemy ten wiersz od innych, o to czynię rzecz nową, to zaczniemy może sobie wymyślać, co nowego Pan Bóg może czynić, może to, co, to, co mi do głowy przyjdzie. To jest to, co Bóg chce przyjąć. Rozdział poprzedni, na przykład 42. Jeżeli zerkniemy w to miejsce, widzimy, że on zaczyna się takim w niektórych przekładach tytułem nadanym przez redaktorów: Pierwsza pieśń o słudze Panu. Jest to pierwsze tak długie poselstwo mówiące na temat Mesjasza Chrystusa. I czterdzieści 2.1, czytamy, że to jest właśnie ten namaszczony. Oto mój sługa, którego popiera, mój wybrany, rozkosz mojej duszy. Złożyłem na nim mego ducha, oto nada narodom prawo. To jest mowa o Jezusie. Kolejne wersety o tym również mówił. Bóg mówi, że spocznie na nim mój duch. Namaszczony. messenger, Chrystus. To jest ten, które był zapowiadane w kontekście tego, co czytamy, oto czynię rzecz nową. Słuchajcie, 700 lat przed Narodzeniem Chrystusa. Bóg mówi, kim będzie Mesjasz, Jakim on będzie. 42,9. Ważna zasada. Oto nadeszło to, co zapowiadałem wcześniej. A teraz znów je ogłaszam nowe, zanim wykiełkuję. Dwie ważne zasady. Sprawdzaj i oczekuj. Sprawdzaj to, co już się wypełniło, to, o czym mówi nam pismo od wieków, i oczekuj na to, co zapowiada, co być może wydarzy się za naszego życia. Tak więc te słowa otoczenie rzecz nową, po pierwsze, musimy rozumieć w kontekście zupełnie nowej idei, która się wtedy pojawiła pojawiła się w coraz bardziej dokładny sposób, mówiąca o narodzeniu Mesjasza. W zasadzie od początku to się przebija w, w piśmie. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej te myśli, te zajawki są nam przedstawiane, ale Izajasz zaczyna mówić po raz pierwszy bardzo dokładnie o tym, kim będzie Chrystus, Mesjasz. Rozdział 52 i 53 tej Księgi, Izajasza właśnie. Jeżeli znasz, to wiesz, o czym mówię. Jeżeli nie, zachęcam Cię do osobistej lektury. 52, jego końcówka szczególnie i cały 53 to jest apogeum mesjańskiego przekazu. Ten fragment pisma, który powinniśmy znać, mówi nam o męce, o śmierci, o zmartwychwstaniu Mesjasza Jezusa. Oto czynia rzecz nową. 44,3 mego ducha na Twoje potomstwo. Bóg zapowiada wylanie Ducha Świętego. To jest ta panorama dzieł, którą przedstawia nam Izajasz. Oto rzecz rzecznowego. Dalej, już kończąc tę dywagację z Księgi Izajasza, rozdziały 65 i 66, te dwa ostatnie z Księgi tego proroka, mówią o trzech nowych rzeczach, które. Bóg buduje, przygotowuje nowe Jeruzalem, nowa Ziemia i nowe niebo. Jeżeli znasz Biblię, wiesz, że o tym dokładnie mówi Księga Objawienia. Nowe testamentowe proroctwo, Moi drodzy, powiem tak, że to jest najważniejszy i ostateczny cel naszej wiary. Znaleźć się w nowym Jeruzalem, w nowych niebiosach, na nowej ziemi. Celem naszej wiary jest nie tylko to, aby lepiej nam się w życiu żyło. Celem naszej wiary nie jest tylko to, abyśmy mogli liczyć na to, że Pan Bóg będzie nam błogosławił i zaspokajał nasze potrzeby. On jest dobrym Ojcem i działa według swojej suwerennej woli. Ale głównym, najważniejszym celem naszej wiary jest to zbawienie wieczne, zbawienie naszych dusz. Coś, co zaplanowane jest w Nowej Jerozolimie. W nowych niebiosach, gdzie nasza sprawiedliwość i na nowej dzień, gdzie śmierci, ani płaczu, ani rozołu, ani krzyku już nie, nie będzie, nie będzie. Aleluja. Pan buduje swe nowe Jerozolet. Oto rzecz nową. Bardzo ważne pytanie, jak tam się znaleźć? Jak mogę wiedzieć, czy ja tam wejdę? Kto tam wejdzie? Kto nie wejdzie? To są najważniejsze pytania, na jakie musimy sobie odpowiedzieć. Czy ja tam wejdę? Ta panorama w przyszłości to była wtedy rzecz nowa, niewiele ale w ciągu następnych wieków poznanie, zrozumienie wzrastało. Zwłaszcza gdy Mesjasz przyszedł. Inni prorocy również dodawali informacje. Dzisiaj wspomnę tylko jeszcze krótko o dwóch: o Jeremiaszym i ale przejdźmy teraz do przesłania Nowego Testamentu. Nowego Testamentu lub Nowego Przymierza. To są dwie nazwy tego samego przesłania. Przez wieki taką nazwą bez wątpienia dominującą była nazwa Nowy Testament, Pisma Święte Nowego Testamentu. Obecnie zaczynamy coraz częściej używać sformułowania Pisma Święte Nowego Przymierza. Czyli jedno i drugie ma swoje plusy i ma swój sens. Jednak ja osobiście skłaniam się bardziej do nowego przymierza, aczkolwiek jest to też testament. Testament jest to przekazanie ostatniej woli życzenia przed swoją śmiercią. I to życzenie wola i to rozdysponowanie, do czego spadkobiercy mają prawo, następuje w wyniku śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca umiera, wtedy spadkobiercy mają prawo do tego, co zostawi, co im zapisa. I tak się składa, że Jezus Pozostawił wielkie błogosławieństwo i umarł, zostawiając nam prawo do udziału w tym, co nam wywalczy, co dla nas wywalczy, co dla nas osiągnie. Jest to prawomocny testament, bo umarł nasz spakodawca. Jest to przymierze zawarte przez krew. Jezus powiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy, biorąc kielich, mówiąc, to jest nowe przymierze we krwi mojej. Wiecie, to przymierze już trwa 2000 lat, więc jest relatywnie nie nowe, ale jest to coś nowego, czego nie było w tamtym czasie, w tamtych czasach. Zwiastujemy też dobrą nowinę, czyli nową wiadomość. I choć ta wiadomość jest już wiekowa, to jednak dla wielu ludzi ciągle jest nowa, Nieznana. Jest to przymierze z łaski przez wiary. Można było również przystąpić do przymierza starego poprzez obrzezanie, wypełnianie przepisów, składanie ofiar, powstrzymywanie się od różnych pokarmów, specjalne ubieranie się, święta, rytuały, pielgrzymki, opłaty. To nakazywało zakon. To zbliżało do Boga, ale nie zbawiało wiecznie. Dlatego przyszło nowe przymierze. Pierwsze sformułowanie, które wynika z Nowego Testamentu, z Nowego Przymierza, to jest właśnie Nowe Przymierze. Podam jeszcze pięć z kolejnych nowych rzeczy, które zawarte są w przesłaniu Pisma Świętego Nowego Przymierza. To pierwsze, to jest właśnie Nowe Przymierze. Druga nowość, którą spotykamy w Ewangelii, którą czytamy, to jest coś, co Jezus nazwał Nowonarodzeniem. Do Nikodema, Nauczyciela religii, nauczyciela prawa, powiedział, jeśli się na nowo nie narodzicie, nie ujrzycie Królestwa Bożego. Nikodem nie rozumie. Nowe narodzenie, Ewangelia Jana, rozdział 3, mówi o nowym narodzeniu, narodzeniu z ducha, narodzeniu z wody, to znaczy przez odradzającą kąpiel, przez Słowo Boże. To jest odrodzenie wewnętrzne, dzięki któremu zyskujemy nową tożsamość. Dzięki któremu stajemy się nowym, kimś nowym, i to nazywa się z kolei nowym stworzeniem. Nowo narodzenie prowadzi do nowego stworzenia. Nowe stworzenie mówi tak, drugi dokument, Jan 5,17: Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jestem nowym stworzeniem. Dalej czytamy, że jest to nowy człowiek stworzony według Boga. Efezjan 4,24. Nowy człowiek stworzony według Boga. Dalej czytamy w Rzymian 6.4, abyśmy nowe życie prowadzili wzorem Chrystusa. Nie zauważcie, nowo narodzenie prowadzi do nowego stworzenia, do nowego człowieka i do nowego życia. I Bóg mówi, o to rzecz nowa. Mówił o tym Ezekiel. Podam miejsce. Ezekiel 36.26. Ezekiel mówił o nowym sercu i nowym duchu, który będzie dany ludowi Bożemu. Trzecia nowa rzecz, którą możemy znaleźć w Nowym Przymierzu, to jest nowe przykazanie. W czasie wieczerzy, ostatniej wieczerzy, Jezus, gdy rozmawiał z uczniami, mówi nam o tym Ewangelista Jan w rozdziale 13, w wierszach 34 i 35. Nowe przykazanie wam daje. Jakie? Abyście się wzajemnie miłowali, kochali. Abyście się wzajemnie miłowali kochali. Potem inni poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli miłość wzajemną, mieć będziecie. Potem poznają inni. Po tym poznają inni. Po tym poznają inni. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Przykazanie miłości było wcześniej znane, ale nie w taki sposób. Łamową miłości Boga. Będziesz miłował Boga swego, Pana, całego serca, siły. Abyś Niego swego, jak siebie samego. Tu jest podkreślony inny aspekt, miłość wzajemna. Miłujemy się nawzajem. To jest przesłanie Nowego Testamentu, to jest nowe przykazanie. I to jest opis Kościoła. Wiecie, że ten werset, to przykazanie jest najlepszym i najkrótszym opisem Kościoła? Możemy mieć różne definicje, Kościół, kościół Nota Wiernych, mająca swoich e, kierownictwo, członków zboru, miejsce zgromadzeń jeszcze różne rzeczy wymyślać. Wierząca jakieś prawdy, podkreślająca to, że takim czy siakim. Możemy sobie takie definicje tworzyć, opisywać, ale jeśli nie ma miłości wzajemneń, to to za kościół. Ja nie chcę być takim miłością. Jeżeli ja nie kocham z wzajemnością, to ja muszę się nawrócić i zacząć żyć z nowym przykazaniu. Jeśli myślę o moim bracie i siostrze z niechęcią, to ja muszę się nawrócić to ja muszę coś zmienić w sobie, to ja muszę przyjść z tym do Boga. Bo to już nie jest Kościół Pana. Jeśli nie znam tego słowa, jeśli nie jest ono prawdą w moim życiu, to nie znam Boga. Oto czynię rzecz nową. Czwarta rzecz, nowa, którą możemy czytać, znaleźć w nowej przymierze, a która częściej wymieniana jest w Starym. to jest nowa pieśń. No, w testamencie jest tylko jedno miejsce, które mówi o nowej pieśni. W Starym Testamencie jest sześć takich Siedem razy do mówił w swoim ośpiewaniu o śpiewaniu nowej pieśni. Księga objawienia, rozdział piąty, wers dziewiąty. Nie wchodzimy w opis poprzedzający. Zbyt dużo jest tam postaci i wątków, abyśmy mogli to wszystko teraz odchwycić, ale słuchajcie, dziewiąty wers. Zaśpiewali oni nową pieśń. Wierz dziewiąty godny jesteś wziąć zwój, zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabita, swoją krwią nagłeś dla Boga ludzi, z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś nas ich dla Boga, królestwem i kapłanami. Otoczenie rzecz nową. To dzieje się w niebie. Jest to pieśń o baranku. Kiedy jesteś w nowym przymierzu, kiedy w Twoim sercu przeżyłeś nowo narodzenie, kiedy doświadczasz mocy nowego przykazania i praktykujesz wtedy przychodzi czas na nową pieśń. Nie próbuj śpiewać nowej pieśni nie będąc w Nowym przymierze. Nie wyjdzie Ci za śpiewanie nowej pieśni jeśli nie miłujesz, nie narodziłeś się na nowo. Na czym polega nowość nowej pieśni? Czy chodzi o melodię, o styl, o słowa? Pewnie tak. Ale powiem coś trochę przewrotnego. Chyba wszyscy wiemy, że każda nowa pieśń, każda nowa kompozycja za jakiś czas przestaje być nowa. Kiedy? Kiedy nowa pieśń przestaje być nowa? Za jakiś czas. Za jakiś czas. na opartego. Moglibyśmy powiedzieć, że już przy drugim wykonaniu nie jest nowa. Oni była Wiem, że to jest skrajność. Wiem. Powiedziałem to specjalnie. Chodzi o współpracę z sercem. By to, co wyrażamy, było, świeżne. Było autentyczne. Tak jak ziemniaki, które jemy od lat. Kto z nas nie je ziemniaków w ogóle? A co jesz, to Z Tobą zawsze jest jakaś historia. Kartofle jest. Dobrze. Ziemniaki, kartofle, pył. Jemy od lat te ziemniaki. Czy jemy te same ziemniaki? Nie. Jemy takie same ziemniaki. No, może czasami większe, mniejsze, inne odmiany, ale one są nowe, to znaczy są świeże, są dogotowane, raczej ciepłe. Chyba nikt nie lubi ziemniaków na zimno. Muszą być doprawione z dodatkami i wtedy są smaczne. Wiemy takie same ziemniaki od lat i one ciągle mogą być smaczne. Śpiewamy te same słowa od lat i one ciągle mogą być świeże, dogotowane, doprawione i z dodatkami mogą być rewelacyjne, smaczne. I te słowa, które tu są zapisane, ciągle śpiewamy na nowo, dwóch tysięcy lat. Godny jestem zabity baranek, wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie. Kółko o tym śpiewamy. Ale jakoś nam się nie nudzi. Staramy się, aby było to świeże. Każde nie ma pokolenia, wiecie, tutaj powiem teraz o miejscu i czasie. Każde pokolenie ma swój styl i sposób wyrażania uczuć, wiary. I to, jakie wyrażamy, jeżeli chodzi o pieśń, zależy również od czasu i miejsca. Już wyjaśnię. Czas. Każda epoka ma swój styl. Często co to nazywamy kulturą. Przeczytam wypowiedź pewnego amerykańskiego pastora na temat muzyki. I na ciekawą wypowiedź pastora, który był zdecydowanym przeciwnikiem nowych trendów w muzyce kościelnej. I cytuję tego człowieka. Istnieje kilka powodów, dla których należy się jej przeciwstawić, tej nowej muzyce. Po pierwsze jest zbyt nowa. Po drugie często ma charakter świecki, a nawet bluźnierczy. Nowa muzyka chrześcijańska nie jest tak przyjemna jak styl, który się już przyjął. A ponieważ skomponowano zbyt wiele nowych pieśni, nie można się ich wszystkich nauczyć. Kładzie się też przesadny nacisk na muzykę instrumentalną, zamiast na przekazywanie pobożnych treści. Owa nowa muzyka wprowadza zamęt, sprawiając, że ludzie zachowują się nieprzyzwoicie i chaotycznie. Poprzednie pokolenia dobrze sobie radziły bez niej. Jej celem jest tylko zarabianie pieniędzy, zaś niektórzy z jej muzycznych zwolenników są zmysłowi i rozwiąźni. Nie znam imienia tego pastora i pewnie myślimy, że protestował przeciwko muzyce takiej, która dzisiaj była na przykład u nas. Wiecie, to jest wypowiedź z roku 1723. Niech im nowi nic nowego pod słońcem. W 1723 roku bulwersowały go hymny, które dzisiaj są dla nas odległym wspomnieniem, tradycją. Ciekawą, może interesującą od czasu do czasu. Ale dziś my tak nie wyrażamy swojej osobowości, swoich uczuć, swoich myśli, swoich wrażeń, swoich emocji. Więc widzicie, ten problem miał zawsze miejsce. Zawsze to tak się działo. I pewnie będzie dalej się dziać. Jest to z książki, jeżeli w tej Ziemi w Kościele, autorstwa Petera Wagnera. Jeżeli chodzi o miejsce, również pewien przykład, kultura ludzi Zachodu, zwłaszcza na przykład Amerykanów, przyznamy, ich styl pobożności zdecydowanie różni się od kultury i stylu na przykład Rosja. Jeżeli oglądasz w internecie relacje z, z kościoła amerykańskiego, widzimy tam różne, czasami dziwne rzeczy ale znajdź Kościół rosyjski, rosyjskojęzyczny, zupełnie inny styl pobożności, inne pieśni, inny przebieg nabożeństwa. Również in, inaczej wygląda nabożeństwo w Korei. Jeszcze inaczej jest w Indiach, Afryce. Znajmy pastor był na indyjskiej prowincji rozmawiając z tym, z grupą misjonarzy z Zachodu. Wiecie, ponieważ byli to ważni goście dla miejscowych wierzących, chrześcijan, żeby to uszanować, na początku nabożeństwa wykonali kilka utworów uwielbiających typu Wilson, czy takie współczesne zachodnie pieśni. I wrażenie, jego wrażenie było takie, że było to bardzo niebrawe. No odśpiewano te pieśni, ale ci ludzie jakoś tak niezbyt się rozkręcili przy tego rodzaju muzycji. Ale potem przeszli na swoje pieśni. Jakieś bębenki, dzwonki, tamurynka. i wiecie, całe zgromadzenie nagle poderwało się do góry. Do niesamowitego uwielbienia czy przez kolejne pół godziny, godziny pląsali, śpiewali, wykrzykiwali Bogu w rytmach tej swojej muzyki, która autentycznie wyrażała ich emocje, kulturę, osobowość, niż to, co było gdzieś tam przywiezione z zewnątrz. Dogotowane ziemniaki, gorące, doprawione, smaczne. To, co wyrażamy w pieśniu jedynie, musi być prawdziwe, świeże, autentyczne, ma nas wyrażać. Oto czynię rzecz nową, nowe pieśni. Nowe style, one mają służyć temu, abyśmy mogli jak najgłębiej, najlepiej wyrażać nasze uwielbienie, podziw dla Boga, abyśmy mogli w najlepszy sposób wyrażać też samych siebie to, co przeżywamy. I to jest to, co dotyczy teraźniejszości, a teraz czas na przyszłość, kiedy jesteśmy zanurzeni w poznaniu, wypełnianiu Bożej woli, rozkochani w Bogu, kiedy współpracujemy z Nim i wytrwamy do końca, wiecie, przyjdzie czas na. Jeszcze dwie rzeczy. Nowe imię. Pan buduje swój nowe Jegozalem, zbiera wybranych swych. Pan odda, nas Świętym nowym ciałem. Nowe imiona. Co to za imiona? Czasami myślimy, że to my otrzymamy to nowe imię. Tak naprawdę, kiedy dokładnie czytamy tekst Księgi Objawienia jest bardziej mowa o tym, że poznamy imię Boga. Podaję miejsca. Księga Objawienia 2,17 3-12, 14 1. te trzy miejsca. W pierwszym 2-11 czytamy, że zwycięzca, ten który wytrwa do końca otrzyma biały kamyk, na którym będzie wypisane nowe imię. Biały kamyk stosowany był przy głosowaniach, w tamtych czasach zgromadzenie jakieś miało do wyboru czarny lub biały kamyk i wrzucano je do jakieś urny zwana, kiedy oddawano głosy. Biały był na tak, czarny na nie. A więc Bóg mówi w ten sposób, zwycięzcy wręcz biały kamyk, Bóg mówi, głosuję na ciebie. Wybrałem ciebie. Jestem na tak, gdy patrzę na ciebie. Jestem na tak, chcę ci dać biały kamyk, jeśli tylko zwyciężysz. Jeśli tylko zwyciężysz. A na tym białym kamyku będzie nowe imię. Imię w języku hebrajskim oznacza więcej niż tylko nazwa. Imię to jest objawienie natury, charakteru, osobowości. I Bóg mówi inaczej w tym Słowie w tych kolejnych wersetach, 3, 12, 14, 1, że wypisze swoje imię, nowe imię, które wcześniej nikomu nie było znane, na ich czołach. Da poznanie, objawienie swojej natury. Takie poznanie, jakiego jeszcze do tej pory nie mieliśmy. To jest to nowe, co przychodzi. Czas na nowe imię. Gdy wejdziemy do wieczności, przyjdzie czas na nowe imię Boże, na nowe poznanie Jego natury w sposób, jaki jest dzisiaj jeszcze nam odległy pielgrzymujemy w ciele, oddaleni jesteśmy od Pana, ale wtedy, gdy staniemy przedmiot twarzą w twarz poznamy tak, jak jesteś, to poznamy. Nowe Imię, to jest Twoje i moje przeznaczenie. Bóg daje Ci nowy kamek, biały kamek. Hallelujah! Oto czynię rzecz nową. I ostatnia nowa rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest Objawienie 21,5. Objawienie 21,5. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czynię nowym. Bóg zaczął zapowiadać tysiące lat wcześniej, przez Izajasza m.in., oto czynię nową rzecz. A Janowi została dana wiedza, objawienie, oto wszystko nowym czynię. I nie będą rzeczy przeszłe wspominane. Nie będą wspominane nasze grzechy, upadki, nasze kłopoty i zmagania, nasze słabości, zło nie będzie wspominane. Nie będzie cierpienia, bólu, bólu, nowa Ziemia, nowe niebo, nowy Jeruzalem. Oto czy nie, rzecz I zwracam się dzisiaj do osób, które są na tym miejscu. Zastanawiałem się, modliłem, modliłem się o to, Panie, w jaki sposób miałbym ja sformułować takie końcowe myśli, jak, jak mógłbym to spuentować, albo też co mógłby pod koniec przekazać, co byłoby wartościowe i potrzebne, żeby dopiąć to przesłanie? I mam kilka takich myśli. Po pierwsze, jeśli nie masz jeszcze udziału w Nowym przy, Przymierzu przez wiarę w Jezusa z łaski, powtórzę, jeśli nie masz jeszcze udziału w Nowym Przymierzu przez wiarę z łaski, jeśli jeszcze nie wezwałeś mocy Jego krwi nad swoim życiem, aby dostąpić odkupienia i nie wiesz, czy Twoje grzechy są Przebaczony czy nie, wzywam cię byś to niezwłocznie uczynił. Nie odkładaj tego na później. Jeśli jeszcze nie wiesz, czy jesteś pojednany z Bogiem, to pewnie nie jesteś. Bo człowiek, który jest pojednany, wie o tym, że jest pojednany. Wie, że jego grzechy są odpuszczone. To jest pierwsze, pierwsza myśl, pierwsza, pierwsze zaproszenie, nawołanie. Drugie. jeśli nie doświadczyłeś smaku i mocy nowego życia, bycia nowym stworzeniem, posiadania nowego serca. Wzywam Cię, byś zaprosił Jezusa do swojego życia i powdał Mu się w posłuszeństwo. Wiecie, czasami jest tak, że przyjmiemy Pana Jezusa, wyznamy Go swoim Panem, rzeczywiście uwierzymy, że umarł na krzyżu, ale to nie jest wszystko. Teraz czas, aby stał się nowym stworzeniem. Abyś był stworzony według Boga, aby wszystko stare w Twoim życiu przeminęło. On przemieni Cię od wewnątrz i będzie to tak silne i pełne, że bardzo szybko uzewnętrzni się w Twoim myśleniu i działaniu. To jest drugie zaproszenie na wołanie, Trzecia myśl. Jeśli jako wierzący w Pana nie poddamy się posłuszeństwu Jego nowemu przykazaniu, które mówi, miłujcie się nawzajem. A to jest bardzo prosto. Pomyśl o kimkolwiek zbożu. Pomyśl o tym, do kogo czujesz niechęć, awersję. Pomyśl. To znaczy, że to słowo nie dotarło jeszcze do Ciebie. Nie pracuje dostatecznie mocno w Tobie. Nie przyniosło jeszcze owocu w Twoim życiu, w moim życiu. Jeśli tak jest, to znaczy, że to nawołanie jest też do Ciebie. Wzywam Cię, byś niezwłocznie to uczynił, byś poddał w posłuszeństwo Słowu Bożemu w swoje życie. Byś doświadczył przemieniającej mocy tego Słowa. Byś był wolny od urazy, od zgorzchnienia, od goryczy, od nieprzebaczenia, od żalu, od pretensji, od bólu. Byś po prostu miał miłość w sercu. Miłość, która leczy leczy rany, uciszy krzyk, wszystko nowe uczyni w Możesz już teraz mieć cząstkę tego poprzez działanie Słowa Bożego w mocy. Być może pól w jakim jesteś dzisiaj, to jest kolejna myśl, wiąże się z autentycznością i świeżością uwielbienia. Stajesz, siadasz, śpiewasz głośniej, ciszej, te pieśni. Dobra, nie muszą nam się wszystkie podobać. Ja też mam takie, które mi nie podchodzą. Są takie, które zachwycają, ale to nie o to chodzi w końca. Chodzi o autentyczne i świeże uwielbienie, nowa pieśń. Gdy w Twoim sercu nie ma nowej pieśni, gdy w Twoim sercu nie ma nowej pieśni, to nie będzie i tak, żył na Twoich Możemy tutaj najnowsze style stosować, najnowsze teksty, ale jeśli tego nie będzie w sercu, to będą tylko słowa, słowa, słowa. Śpiewamy nawet, nie chodzi o słowo, tak. Z tak tak. takich nowszych wieści. Jest jeszcze nowa, czy już nie? Jeszcze nowa. Autorytet powiedział, że jeszcze nowa. Jeżeli w takim stanie jesteś, przyjdź po prostu do Boga po odświeżeniu. Jeśli trzeba pokutu, bo być może jest konkretna przeszkoda, która cię blokuje. Może to jest jakiś grzech. Zdarza się. Pokutuj, nawróć się, porzuć to. Odwróć się od tego. Szukaj Boga w swoim sercem, swoim życiem. Zbliż się do Kościoła, do innych wierzących, którzy mogą Cię podnieść, zachęcić, zainspirować. Nie izoluj się gdzieś, nie chowaj się po krzakach. Wiecie, jak taka owca, która ucieka pasterzowi, a potem ma pretensje, że siedzi w krzakach. No gdzie ten pasterz? Dobrze, on Cię znajdzie, ale nie biegaj tam, gdzie nie trzeba. Przyjdź, to Wołaj do niego, i zrób wszystko, bo odnowić relację z nim. Wiecie, te słowa, kiedy najpierw do u siebie I ja się z tym zmagam co jakiś czas, oto czynię rzecz nową. I to jest to przesłanie do twojego życia skorzystaj z niego, od nowego narodzenia, przez nowe przymierze, nowe przekazanie, do nowego imienia, imienia i do wszystkiego nowego. To co, pobiegniemy razem w to nowe miejsce, gdzie Bóg wszystko czyni nowym? Będziemy się wspierać? Będziemy się zachęcać? Jak będziesz usztykać? Nie będziesz chować się po krzakach? Nie będziesz się chować? To no powiedzmy, Powiedzmy dlaczego używamy Anna, bo tak, powiedzmy nie. Nie. Nie, nie będę chować się po krzakach. O, o, fajnie wyszło. No to jeszcze raz, wszyscy razem. Nie będę chować się po krzakach. Nie będę chować się po krzaka. Krzaka poczytają. Wilki, lwy, i męże, i skorpione. Jeśli znasz pismo, wiesz o czym mówię? I kleszcze. Nie ma Biblii, ale no to są takie wieczorne. Demony, które gdzieś tam dopadają, wysysają krew jeszcze tym Fajnie, no to, no to jesteśmy razem, pojedziemy w jednym kierunku. O to chodzi. Super. Bardzo fajnie. Skoro idziemy w jednym kierunku, skoro jest z tym zgoda i nie chcemy chować się po krzakach, to być może dzisiaj są między nami ci, do których to słowo jest skierowane w taki sposób, że mówisz tak, dobra, to ja teraz potrzebuję takiego konkretnego wsparcia w modlitwie, Znacie, tu gdzieś z przodu dobrze i też osoby, które będą chciały pomodlić się o tych, którzy tu wyjdą, chodźmy, a być może ci, którzy wyjdą, żeby się o nich modlić, będą mogli się też modlić o tych innych, wiecie, to jest tak czasami, że że dwóch słaby musi się razem gdzieś tam wspierać, żeby dać radę. Zgadza się? Czy jest jakaś pięść, którą moglibyśmy zaśpiewać w tym temacie? Jaka? Jaka? Pan buduje. A, wiedziałem, czy to myślicie, ta pieśń jest przygotowana specjalnie na ten czas. Pan buduje scenę o